Wszyscy się zgadza. 8 marca 1990 roku, samorząd gminy, to jest Dziennik ustaw 2001 roku, numer 142, pozycja 1591 ze zmianami oraz artykuł 211. Artykuł 212 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Dzień ustaw z dnia 2009 roku, numer 157, pozycja 1263 ze zmianami, uchwala się 13. Zwiększa się dochody do budżetu miasta o kwotę 285 137 ,40 zł. 40 groszy. Plan dochodów wynosi 32 465 073 93 grosze. Dochody majątkowe 4 813 670 zł. Dochody bieżące 27 652 402 zł. 93 Szczegółowy podział dochodów, układania działu, udziału, paragraf klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 dochody budżetu miasta na 2012 rok na no niniejszym uchwały. Zwiększa się wydatki budżetu miasta uchwałę 285 137 z 30 na wydatki zmiany 32 874 073 7393. Wydatki mają 5 846. 000 tysięcy, wydatki bieżące 27 028 073 szczegółów. Szczegółowy podział wydatków w układzie działu w rozdziału do paragrafa z budżetowych budżetowej, zawiera zmusie numer dwa. wydatki budżetu miasta na 2012 rok po mniejszym uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowal. Uchwała podniem w życie z dniem podjęcia inicjatywa ustawodawcza Burmistrza Kowal. Czy mam całość czytać wszystko, to dla Państwa przyznacie, to już nie znam. Czy są jakieś czy, czy pytania? Bardzo proszę. Pan Wójt proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, wniosek, który został przygotowany przez Grupę Radę i złożył w zwołania tej sesji, niczym się nie różnił od wniosków, który miesiąc temu złożyłem ja osobiście, mając na. kind of show 13 673 zł, 2 dochody bieżące, 20 zł. wydatki budżetu miasta na 2012 rok do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały obieża się Burmistrzowi Miasta. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tak, za uchwały